Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Olaf Warzyński. Nad ranem siły zbrojne Rosji zaatakowały Ukrainę. Trwa ostrzał rakietowy obiektów wojskowych Nielotnisk. lotnisk. Jest reakcja zachodu. Unia Europejska, NATO i Stany jednogłośnie potępiają rosyjską agresję na Ukrainę. Polska wnosi o uruchomienie artykułu 4 traktatu waszyngtońskiego. Za chwilę na rada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent spotka się z rządem, dowódcami sił zbrojnych i szefami służb specjalnych. Rosja zaatakowała Ukrainę. Ostrzeliwane są obiekty wojskowe i okolice lotnisk w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W ukraińskiej stolicy dwukrotnie ogłaszano alarm bombowy. W mieście co jakiś czas słychać odgłosy eksplozji. Jak informuje minister obrony Ukrainy Ołyksy Ryzniko, farmia ukraińska broni się i odpiera wojska rosyjskie. Dodaje, że sytuacja jest pod kontrolą. Wojska lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy informują, że w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju zestrzelono pięć rosyjskich samolotów i jeden helikopter. A sytuację na miejscu obserwuje nasz korespondent. Ukraińskie władze na razie dementują wcześniejsze informacje o rosyjskim desancie morskim w Mariupolu i Odesie. Ukraińskie wojsko informuje, że broni się przed atakiem z powietrza. Jak napisano w komunikacie, Rosja dokonała ataków rakietowych na lotniska wojskowe m.in. w podkijowskim Boryspolu, ale też czarnobajwce Czuchujewie i Kramatorsku. Jak donoszą ukraińskie służby graniczne, ataków dokonano również z Białorusi. Użyto tam artylerii i broni strzeleckiej. W Donbasie ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła pięć rosyjskich samolotów i helikopter. Tymczasem w ukraińskiej stolicy od rana słychać było odgłosy wybuchów. Słychać też było syreny alarmowe. Kijowianie masowo ewakuują się z miasta. Na ulicach stolicy utworzyły się wielokilometrowe korki. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdza, że prowadzi ostrzał obiektów wojskowych na Ukrainie. Zaprzecza atakom na obiekty cywilne i miasta. A działanie Rosji ostro potępia cały zachodni świat, reaguje na to. Za pół godziny w Brukseli na pilnym posiedzeniu spotkają się ambasadorowie państw członkowskich sojuszu. Polski ambasador przy Sojuszu Północnoatlantyckim Tomasz Szatkowski zgodnie z instrukcją z Warszawy złożył wniosek o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Miller, decyzja w tej sprawie zapadła na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Przed chwilą też pan ambasador w, w Brukseli złożył właśnie taki wniosek do sekretarza generalnego NATO razem z grupą naszych sojuszników, którzy również podzielają to zdanie. Zresztą to zdanie zapewne będzie podzielone przez wszystkich sojuszników w Pakcie Północnoatlantyckim. Artykuł 4 mówi o konsultacjach sojuszników, jeśli którykolwiek z nich uzna, że jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo są zagrożone. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział także, że polskie służby odnotowują pierwsze sygnały rozpoczęcia wojny w cyberprzestrzeni. Za, że bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej jest pod kontrolą. Dlatego też wszystkie służby podejmują działania, które mają blokować możliwości naruszenia w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa chociażby sieci energetycznych, tego typu infrastruktury krytycznej, która może być zdalnie atakowana. Bo w tej chwili mamy do czynienia z agresją militarną na terenie Ukrainy, ale wiemy doskonale, że wojnę w tej chwili można prowadzić również w cyberprzestrzeni i pierwsze jej sygnały obserwujemy. Wieczorem w związku z agresją Rosji na nadzwyczajnym szczycie zbiera się Rada Europejska. Przywódcy będą decydować o kolejnych sankcjach dla Moskwy. Liderzy unijnych instytucji napisali, że Kreml zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Urzula von der Leyen i Charles Michel w tym samym czasie opublikowali identyczne wpisy na Twitterze. W tych mrocznych godzinach nasze myśli są z Ukrainą, niewinnymi kobietami, mężczyznami i dziećmi stojącymi w obliczu tego niesprowokowanego ataku i obawiającymi się o swoje życie. Brzmi wpis Urzuli von der Leyen i Charlesa Michela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szczyt w Brukseli poprzedzi nadzwyczajne posiedzenie Komisji Europejskiej. Zapowiedziano je na 9.30. To są... Aktualności o rosyjskiej agresji prezydent Andrzej Duda rozmawiał rano z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Załańskim. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty, podkreślił polski prezydent. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego właśnie powinna się rozpoczynać narada głowy państwa z rządem, dowódcami sił zbrojnych oraz szefami służb specjalnych. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego to pilna narada w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W spotkaniu wezmą udział premier Mateusz Morawiecki i ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo, a także szefowie służb. W trakcie spotkania zostaną omówione kroki, jakie należy teraz podjąć. Rozmawiali już o tym wcześniej rano premier z ministrami w ramach nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.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 A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. W jednej ósmej finału piłkarskiej Ligi Mistrzów wczoraj dwa mecze. Atletico Madrid zremisowało z Manchesterem United 1-1 po golach Felixa i Jelangi, a Benfica zremisowała za jakstem Amsterdam 2-2. Pierwsza bramka dla zespołu z Lizbony padła po samobójczym uderzeniu Sebastiana Allera. Drugiego gola strzelił Roman Jeremczuk. Trafienia dla Jaksu zaliczyli Duszan tadić i Sebastian Aller, tym razem pokonując już Odysasa w że zaplanowano na 15 marca. Tymczasem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Łomża-Wiwe Kielce wygrała z motorem za poroże 33 do 27. Było to spotkanie 12. kolejki grupy B. Dla drużyny z Kielc najwięcej bramek 8 zdobył Francuz Nikola Turnau. Zdaniem skrzydłowego Cezarego Surgiela nie było to jednak łatwe spotkanie. Wyszliśmy zmotywowani do tego meczu, jak do każdego innego. Wiedzieliśmy, jak motor zagrał u siebie w domu. Męczyliśmy się w tamtym meczu. Wiadomo, u siebie w domu się gra zawsze łatwiej z kibicami. Także też doping nam bardzo dużo pomógł, ale też sami od siebie dużo wymagaliśmy i myślę, że wykonaliśmy w wielkich procentach nasze zadanie. Wiadomo, zdarzały się głupie błędy, zgubione piłki, niewykorzystane sytuacje, ale myślę, że ten mecz był pod naszą kontrolą. Kielczanie wygrali w tym sezonie 9 spotkań, ponieśli 3 porażki, są liderami. Grupowej tabeli. W następnej kolejce Grupy B łomża Wive zagra 3 marca na wyjeździe z węgierskim Bezpremem. Iga Świątek pokonała w jednej 8 finału rosyjską tenisistkę Darię Kasatkinę 6-3, 6-0 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 na kortach w Dausze. Kolejną rywalką Polki będzie Aryna Sabalenka. Hubert Hurkacz awansował z kolei do ćwierćfinału singla tenisowego turnieju w Dubaju. Polak pokonał w jednej 8 finału Słowaka Aleksa Molczana, 6, 3, 6, Następnym przeciwnikiem Włoch Janik Sinner. Troje dodatkowych zawodników z przewodnikami wystartuje w 13 zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie. Tym samym w rozpoczynającej się 4 marca imprezie Polskę ma reprezentować 11 niepełnosprawnych zawodników i czworo przewodników. Trzy dzikie karty dostali Aneta Górska, Paweł Gil i Paweł Nowicki i wystartują w paranarciarstwie biegowym i parabiatlonie. Przed nami słoneczny dzień, jedynie na zachodzie więcej chmur. Na termometrach maksymalnie od 5 stopni w Suwałkach, 8 w Poznaniu i Łodzi, do 12 w Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Specjalne wydanie sygnałów dnia jest do...